Nie dla sokołów, nie dla mew, nie dla wróbli, nie, nie dla wron. Dawid Filipczyński, podcast tylko dla orłów. Stoimy w Acapulco, tak to nazwało Daniel, albo Sunset Boulevard, ponieważ nasze mieno, nasze nasza pamięć została troszkę zrekonstruowana, może odświeżona, może po prostu zmieniona, może po prostu...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 i to oni rozszerzali w do tej partii, które gromadziły wielu ludzi. To są ci sami, którzy później założyli Prawo i Sprawiedliwość. No być może. A być może nie. no tego nie wiem, nie pytałem. W każdym razie grali fajnie, emocjonująco. Szarżowali bardzo często. No właśnie. A ja w ogóle się w tym czasie na szachach nie znałem, więc tylko sobie wyobrażam, <głos》>, że szarżowali i że...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 I nie, nie będę w tym upalał chyba do Poznania, ale wolę się położyć, patrzę, koleś się kąpią, może ja wejdę, a może nie wejdę, ale ten czas zwalnia. No ja miałem bardzo podobną historię. Jedne, co no co liczyłem, ja przyjechałem trochę wcześniej. Przez tydzień mniej więcej podróżowałem razem z mniej więcej drużyną Milandii i kibicami. I w tym czasie, w czasie tego tygodnia, Udało mi się nasycić turniejem, które były zresztą przepiękne, i parę anegdot na pewno jeszcze na ten temat opowiem. Ale liczyłem bardzo na to, że kolega Daniel, który przyjeżdża świeżo z Republiki Irlandii, namówi mnie na wyjazd do Poznania na ostatnim mecz Irlandczyków. Po czym spotkałem się z Danielem i powiedziałem mu, że mi się nie chce. On mi powiedział, że jemu się też nie chce, i takie to było na właśnie.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 Po prostu był duży zlep Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko to Nie ma nic w tym świecie pewnego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 i proszę państwa oczywiście, że mam rację bardziej po pomorskie przepraszam przepraszam, wygłupiłem się czy ja już mówiłem, że, że ja już mam dosyć tego słuchania, że ja ciągle mam rację wszyscy to powtarzają e, więc jeszcze raz Znajd statek. statek ktoś płynie statkiem a gdzie statek nie? no tak czy siak Znajdujemy się na wieżyczce ratownika. Nie powiem, nie powiedziałbym, lepiej bym miał gdybym powiedział, że na środku plaży miejskiej. nie jesteśmy na środku, jesteśmy tak trochę bliżej falochron, znaczy bliżej um, Jest do bloku. Wydm.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 używamy do obrony przed morzem. Tak, bronimy się, znaczy bronimy się, mielnianinie. My się bronimy. Mielnianie. E, nie, mielnianin, nie mylić z alienem. Mielniacze. Mielniacze. Melośmiacze. Bronią się przed naporem e, żywiołu, układając zapory przeciwczołgowe wzdłuż brzegu. Teraz tak, chwileczka, mała, mała, mała chwila skupienia. Także noc jest bardzo jasna. Oprócz tego, że widzimy swoje cienie siedzące na wieży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 E, wszystko na no, tę chwilę, ale to będzie działało To nie jest tak jak Niemcy, że oni skończą A to jest jesteś, że działało aż tak dobrze? Nie, nie jestem skoczony, że działało tak, tak, aż tak dobrze Jestem zauroczony tym, jak działało dobrze No to tym lepiej No to, no to, to przecież nie... cały czas o tym mówię Mój drogi kolego rozmówco Właśnie na tym polega cała ironia Wybacz, nie zrozumiałem mu... ironii Prześmiewco baniutki.. No właśnie. No. Uwierz, uwierzcie nam, tutaj na wieży strażnicy wartowniczej, ratunkowej, ratowniczej, na tej wieży właśnie. Na tejże. O, na tejże. O wiele łatwiej pokusić się o przekleństwa i niepowiadać polityczną, dlatego taki ten podcast jest bardzo chaotyczny. Jesteśmy, Jesteśmy ponad ziemią. Ponad ziemią, tak. My lecimy. Jesteśmy troszkę o szczebel wyżej niż wy wszyscy. Gdziekolwiek byście nie byli. Gdziekolwiek byście nie byli. Pamiętajcie o tym. Gardzimy wami. Nie no, ja przesadziłem. Nie też bym się Mówię do piasku, no? I <gryny> nie? Dobra. Stop. mnie ostatecznie to się bardzo podoba. Chociażby to było wesołe, optymistyczne. optymistyczny optymistyczne pokrycie.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 Old Reverend's corn, so the young can see the morn. No, or is a sheep waiting in the bay. No, lie the fields of the right where once we heard. Young, free birds fly Our love was on the wing We had dreams and songs to sing <laughs> <laughs> <laughs> robot and ride Hello.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 Ona stoi tu od lat ja no. Gdzieś spinał drugi spadł Na, na pierwszej plaży w my, my siedzimy, siedzimy sobie, sobie dzielnie I patrzymy, i patrzymy gdzieś, gdzieś na Bo, Bo to właśnie mielo jest tu, tu jest, jest i z wódka, wódka, seks bo to właśnie mięlo jest jest piwo, piwo, wódka, seks. No, takie y, ten rzuty w sensie y, próby śpiewów, nie? Wiecie, sami. On coś z tego nie wetniecie, coś z tego zrobicie, już nie pierdolcie. Nie pierdolcie mi, bo ja mam już dosyć tego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 i nikt nie wie, co go Nikt <śmiech> nie liczy nam to dni, czy my przyczymy gnidy. Na falochronie, jak w kondonie, dzieje się. Bo to, Bo to właśnie, właśnie jest ta historia, z... gdzie nie złapie się żadna alegoria. <śmiech>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 I tych stereotypów wobec siebie samego i, i, i z tego, skąd pochodzę, e, które miałem, po się poczułem wolno od nich. Jak były jakieś ekscesy, to, to były jakieś takie no, przypadkowe rzeczy, nie? To były to, to, to takie rzeczy, które no, procentowo no, stosownie muszą się zdarzyć. zdarzyć. E, ale e, naprawdę to było niesamowite uczucie i, i do tej pory jest. I, i creating history together i to jest naprawdę fajne hasło, bo to jest...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 Nawet nie spojrzałem na tego bursztynowego. Gwardia Koszalin to siła większa niż Stalin. Gwardia Koszalin to siła większa niż Stalin. Wardia Koszalin, Koszalin to siła większa niż Stalin. Z ostatniej chwili. Ekspertyza przeprowadzona przez grupę czeskich uczonych potwierdziła domniemanie, że oświecone kobiety lepiej widać na szosie.